Cześć moi kochani, witam was bardzo serdecznie i zapraszam na dzisiejszy podcast Dzisiejszy podcast po polsku Ja mam na imię Piotr i prowadzę dla was podcast po polsku Chcę pomóc wam w nauce języka polskiego a uważam, że słuchanie i czytanie to najlepsza metoda na naukę języka polskiego A dziś również zapraszam was na Oglądanie. Tym razem, tak jak i poprzednim razem, będzie można obejrzeć również podcast, e, ponieważ jest to filmik. Zrobiłem filmik na wakacjach i w zeszłym tygodniu widzieliście mm, pierwszy odcinek filmiku, pierwszą część filmiku, a e, teraz... Zapraszam Was na drugą część filmiku. Zatem jeśli słuchacie przez iTunes, to nie macie obrazu, macie tylko dźwięk. Zatem zapraszam Was na stronę realpolish.pl i tam znajdziecie podcast numer 332, czyli ostatni podcast, jeśli słuchacie na bieżąco. I tam również będzie filmik. Zapraszam Was do obejrzenia tego filmiku. Myślę, że warto, bo wtedy, kiedy słyszycie i widzicie to, o czym opowiadam, o wiele łatwiej będzie Wam zrozumieć. A również możecie znaleźć transkrypcję całego podcastu, jeśli jesteście członkami klubu VIP. Zachęcam Was do żeby zostać członkiem klubu VIP, bo wtedy macie wszystkie transkrypcje, filmiki yy, dostępne i myślę, że w ten sposób macie mnóstwo materiałów do nauki języka polskiego. Zatem dziś oglądamy drugą część yy, filmiku z wakacji, filmiku wakacyjnego. Ale zanim to zrobimy, chciałbym podziękować Wam za Wasze nagrania, za nagrania, które przysyłacie do mnie. Dziś posłuchamy dwóch nagrań. Posłuchamy nagrania od Kelsey i od Frances. Dwa wspaniałe nagrania. Za chwilę ich posłuchamy. Jeśli macie chęć, to proszę przysyłajcie również swoje nagrania. Jeśli chcecie usłyszeć swój głos w podcaście, to z przyjemnością zamieszczę wasze nagranie. Myślę, że takie nagranie to bardzo dobry sposób, żeby przełamać się, żeby zrobić coś spontanicznie, żeby powiedzieć coś spontanicznie po polsku i Kelsey właśnie tak zrobiła słyszymy, że jedzie samochodem, prowadzi samochód i jednocześnie mówi do mikrofonu w ten sposób e, robi to bardzo spontanicznie automatycznie i o to właśnie chodzi a Kelsey mówi wspaniale po polsku, naprawdę jestem zadziwiony jej poziomem, doskonały akcent, muszę powiedzieć, że nie wszyscy Amerykanie mają tak dobry akcent po polsku, bardzo jestem naprawdę pod wrażeniem. Jest mała kolejka nagrań, którą od Was dostaje ostatnio sporo nagrań, więc musicie uzbroić się w cierpliwość, jak to mówimy po polsku, czyli poczekać chwileczkę, ale na pewno Wasze nagrania znajdą się w podcaście. Zatem dziś słuchamy najpierw nagrania, które dostałem od Kelsi, a za moment zaproszę was na filmik. Posłuchajcie, jak dobrze Kelsey mówi po polsku. Cześć, Piotrze. Jak się masz? Mam nadzieję, że wszystko jest w porządku u ciebie. Mam na imię Kelsey. Nie wiem, czy, czy pamiętasz o mnie, ale chyba tak. Już Minęło trochę czasu, od kiedy wysłałam ci ostatni raz nagrania nagranie, ale e, chciałabym ci powiedzieć, że nauka polskiego idzie bardzo dobrze i e, rzeczywiście e, to, to pierwszy raz e, gdy e, wysyłam e, nagra sp spontaniczne nagranie więc jest e, trochę trudniejszy. Jestem bardzo szczęśliwa, bo e, wczoraj w nocy był pierwszy raz, kiedy miałam e, marzenie, e, w którym mówiłam po polsku. E, to trochę śmieszne, bo nie pamiętam dokładnie, e, co powiedziałam, ale wiem, że powiedziałam e, coś o, o Polsce. Um, byłam w Polsce i, e, i powiedziałam e, tu, e, turystów e, Witam bardzo serdecznie w Polsce. Polska, jest, e, Polska to piękny kraj. Coś takiego. Um, było śmieszne, bo e, w, moim, e, w moim życiu e, tylko byłam w Polsce jeden raz. Ale oczywiście dużo myślę o, o tym, bo, um, bo uczy się polskiego. No i, i bardzo bardzo lubię uh, słuchać uh, Twoich podcastów. Uh, ostatni podcast o uh, um, Etyka um, uh, w przyszłości. Um, był bardzo, bardzo interesujący. Um, bardzo lubię tematy uh, psychologią, uh, religia uh, i tak dalej. I naprawdę um, naprawdę dużo się uczy. Więc uh, dziękuję bardzo. Uh, dużo się uczę, ale nie tylko jak, um, jak osoba która uczy się polskiego, ale również e, dużo się uczy jak na, nauczycielka, bo e, jak już wiesz, jestem nauc nauczycielką z zawodu. Jestem lektorką hiszpańskiego na uniwersytecie a, i czasami też a, też uczę francuskiego dla początkujących. I a, naprawdę, a, Twoje podcasty są bardzo użyteczne dla mnie bo um, przypominają mi o um, ja, jak to jest uh, uczyć się nowego języka uh, bo um, zaczęłam uczyć się hiszpańskiego kiedy kiedy miałam tylko 13-14 lat więc Um, naprawdę to było, um, to było dawno temu dla mnie, więc um, czasami zapominam, zapominam jak to jest, uh, co jest trudne dla, dla uczniów, co nie jest um, tak trudne, uh, więc uh, ta metoda, uh, twoja metoda jest bardzo dobra bo jest, wiem, że zajmuje dużo czasu, ale ale też jest jest coś naturalne. Jest metoda jest łatwa, bo mimo, że zajmuje dużo czasu, jest logiczna tylko czytać, słuchać Gadać i, i dużo ćwiczyć. I naprawdę, naprawdę jest doskonałą, doskonałą metodą. Więc dziękuję bardzo za wszystko. Będę spróbowała używać tą metodę w ten semestr w, kurs, w kursie hiszpańskiego i później powiem ci, jak to idzie. Um, dziękuję bardzo e, znowu um, za wszystko, co robisz. I... Um, no, do usłyszenia. Pa, pa, Dzięki, Kersi. Dzięki za wspaniałe nagranie. E to, że śnimy w obcym języku, to jest niesamowite przeżycie. Ja również to miałem. Rzeczywiście jest to coś niesamowitego. Kiedy, szczególnie mi się to zdarzyło, kiedy słuchałem dużo, dużo, dużo, dużo przez cały dzień i później miałem sny właśnie w języku hiszpańskim. Tak mi się przynajmniej wydawało. Ja słyszałem zdania po hiszpańsku. Kelsey, dzięki, jest dla mnie... Niesamowite, że ktoś, kto jest zawodowym nauczycielem języka obcego Również korzysta z moich rad To jest dla mnie niesamowite Z moich podcastów Bardzo, bardzo mi miło Gratuluję Ci Naprawdę super wysoki poziom, jesteś na bardzo wysokim poziomie z języka polskiego. Myślę, że spokojnie możesz zacząć uczyć również i tego języka obok języka hiszpańskiego. Dzięki, pozdrawiam bardzo serdecznie. A teraz, moi kochani, Zapraszam Was na filmik, na drugą część wycieczki wakacyjnej. Mówiłem Wam, najpierw byliśmy na północy Polski. Mm, a, bardziej na północy, nad samym morzem. I teraz zjeżdżamy trochę na południe, yy, niedaleko jakieś 100 km. I naszym pierwszym przystankiem był zamek, wspaniały zamek. Rycerski w miejscowości Krąg. Eduardo napisał, że jego marzeniem byłoby mieć taki e, zamek nad jeziorem. <śmiech> o, to piękna sprawa. Ja również chciałbym mieć taki zamek. Zapraszam Was na filmik. Jedziemy do miejscowości Krąg, a później do nadjezioro do miejscowości Bożyszkowy. Przypominam wam, że to wszystko dzieje się na polskich Kaszubach. Zapraszam na filmik. I jedziemy w kolejne miejsce. Jedziemy przez miejscowość Krąg. Przejedziemy przez miejscowość Krąg. Tam zobaczymy zamek i dojedziemy do miejscowości Bożyszkowy. To jest około 100 km. Naprawdę niedaleka podróż ale mieliśmy dość dużo czasu, zobaczcie, tak to wygląda na mapie Polski, jesteśmy na północy Polski. A to już miejscowość Krąg i piękny zamek rycerski, który kiedyś należał do rycerzy, a na końcu do hrabiego, niemieckiego hrabiego, żebym teraz nie pokręcił nazwiska. Powolni, powolnis, chyba tak nazywał się ten hrabia i ten zamek został kompletnie spalony w czasie wojny, na szczęście został pięknie odbudowany według planów właśnie sprzed ostatniej wojny, wszystko wygląda tak jak dawniej i teraz jest to prywatna własność, a... Zamek ten jest, stoi tam już od 1490 roku, naprawdę bardzo, bardzo długo. Teraz jest tam hotel. Cześć moi drodzy, witajcie. Wyjechaliśmy już z Ustki, wyjechaliśmy z Zagrody Śledziowej i jedziemy w inne miejsce, które jest na Kaszubach i po drodze zatrzymaliśmy się w zamku w miejscowości Krąg zobaczcie jaki wielki zamek to był zamek rycerski bardzo wielki zamek i jeszcze piękniejsze jezioro jest tutaj ale na pewno jeszcze spotkamy i pokażę wam dużo dużo jezior ponieważ jesteśmy na Kaszubach a na Kaszubach Kaszuby to kraina jezior, kraina wzgórz bardzo tutaj pięknie, zobaczcie tak wygląda zamek Krąg, Krąg, tak nazywa się ta miejscowość miłego dnia, trzymajcie się dzisiaj pogoda się poprawiła mam nadzieję, że i u was tak jak i u nas świeci słońce wszystkiego dobrego, miłego dnia pa pa myślę, że to naprawdę luksusowy hotel bardzo spokojnie w okolicy małe jeziorko można odpoczywać można się relaksować jedzenie wspaniałe jedliśmy deser i piliśmy kawę naprawdę Niesamowite wrażenie zrobiła na nas obsługa w tym hotelu. Hmm, przypominam, w miejscowości Krąg. A teraz jedziemy już do naszego miejsca, gdzie będziemy przez tydzień. Bożyszkowy. Tak nazywa się ta wieść od nazwiska Bożyszkowskich, którzy byli kiedyś właścicielami e, tej wsi i ta wieś leży na granicy, na dawnej granicy polsko-pruskiej. Była w tym miejscu granica Polski. Tam kończyła się Polska. Tak wygląda nasz apartament, bardzo przyjemny. Nasz dom, ale najważniejsze było jezioro, bardzo spokojne miejsce, bardzo mało turystów, doskonale, to mi się najbardziej podobało. Byliśmy tam prawie sami, całe jezioro, cała natura tylko dla nas. Mieliśmy kajak, mieliśmy rower wodny, mieliśmy łódkę, mogliśmy pływać. I naprawdę cieszyć się wspaniałą pogodą Przez cały tydzień Codziennie wspaniałe słońce I widzicie, była tam para łabędzi jeszcze będzie okazja je zobaczyć Miały malutkiego łabędzia, którym się opiekowały Naprawdę bardzo cicho, bardzo spokojnie I wspaniałe miejsce do wypoczynku Chodziliśmy na spacery do okolicznych lasów, żeby pooddychać wspaniałym powietrzem, jakie tam było. Wspaniałe sosnowe lasy i zachody słońca również. Oczywiście tam podziwialiśmy. Jobi mogła wychodzić tylko wieczorem. W czasie dnia było tak gorąco, że cały dzień spała. W cieniu, leżała w cieniu i nie miała zamiaru nigdzie wychodzić, ale za to wieczorem bardzo chętnie chodziła z nami do lasu i wąchała, co dzieje się w trawie, zupełnie inne zapachy niż w mieście, naprawdę przyjemnie. I spotkaliśmy psa. Innego, dosyć dużego Jobi trochę się go bała Tam w okolicy był Obóz harcerski I ten pies należał Właśnie do tych harcerzy Zresztą to nie był Jedyny pies, którego Spotkaliśmy we wsi Bożyszkowy Było tam więcej Psów Ten pies należał do harcerzy Ale inne psy, które jeszcze Zobaczycie Biegały po prostu po wsi I ludzie dawali im jeść Ale były bardzo, bardzo przyjazne Bardzo cicho, bardzo spokojnie Tak jak wam mówiłem Rano budziliśmy się Po prostu, kiedy wschodziło słońce I było dużo czasu na wypoczynek Cześć moi drodzy Co u was słychać? Pozdrawiam was prosto z jeziora. Bardzo jest przyjemnie. Ciepulutka woda. Naprawdę wspaniale. I nareszcie, i nareszcie wspaniała pogoda. Życzę wam również miłego dnia. Cześć! Pa pa! Pani, pozdrawiam Was z samego środka jeziora jest naprawdę cudownie tutaj, bardzo cicho, bardzo spokojnie, świetna pogoda i właśnie pływamy sobie kajakiem. Jest bardzo, bardzo miło. Już widzieliście, pływaliśmy kajakiem, pływaliśmy rowerem wodnym. Całe jezioro dla nas, tak jak mówiłem, bardzo mało ludzi w okolicy i cisza i spokój. Rower wodny również przyjemnie się pływało, chociaż trochę piszczał, ale zobaczcie, na wodzie spokój, cisza, wszystko bardzo Leniwie, A to właśnie łabędzie, o których wam mówiłem, ze swoim małym łabłądkiem. Trochę się denerwowały, kiedy podpływaliśmy zbyt blisko. Nie chcieliśmy ich denerwować. <laughs> A to my już na rowerze wodnym razem z Anią. Odpoczywamy. Nie było tam zbyt dużo do roboty, po prostu cieszyliśmy się naturą, cieszyliśmy się piękną pogodą, ciepłą wodą, naprawdę ciepła woda w jeziorze, nie wiem ile stopni, ale musiała mieć na pewno przynajmniej 25 stopni. Leżeliśmy sobie w cieniu, jobie oczywiście każdą chwilę wykorzystywała na sen. Naprawdę dużo, dużo spała. Myślę, że to z powodu gorąca. A my również nauczyliśmy się od niej, jak się relaksować, jak odpoczywać, jak wykorzystywać ten czas. Naprawdę wspaniale, cichutko, spokojnie. Nie mierzyliśmy czasu, kiedy nie trzeba mierzyć zegarkiem czasu. Jest naprawdę Wspaniale. I pewnego dnia wybraliśmy się... Zobaczcie, tu będzie widać Warszawę. Miejscowość Warszawa. Niesałowita sprawa, ale nie, nie jesteśmy w Warszawie. Jesteśmy nadal na Kaszubach. Ten bieg to pielgrzymka do Częstochowy. Jesteśmy teraz w Sfornych Gaciach. Tak nazywa się ta miejscowość. Sforne Gacie. To okolice Parku Narodowego, bardzo, bardzo gorąco było tego dnia i Joby znowu podróżowała w swoim plecaku, a my obeszliśmy całe jezioro, które jest tam w okolicy. Bardzo przyjemny spacer, chociaż było naprawdę, naprawdę gorąco, ale warto było przejść dookoła. Starym lasem wokół jeziora. Nie było dużo ludzi. Bardzo y, długa wycieczka, ale bardzo ciekawa. Idziemy lasem wzdłuż y, właśnie drogi, która otoczona sosnami. A to miejska plaża. W tym czasie, kiedy my chodziliśmy lasem, ludzie smażyli się właśnie w takim tłoku na plaży. Ja wolę jednak las. Wolę gdy nie ma tak dużo osób Nie wiem czy mógłbym wytrzymać długo na takiej plaży Gdzie jest tak dużo, dużo ludzi Wolimy spacerować sobie właśnie takimi pustymi, leśnymi ścieżkami I wynajdywać takie urokliwe zakątki Tu można było e, płynąć również kajakiem, rzeczką, która jest w okolicy Stare gospodarstwa rolne i wielkie pola. Tu jeszcze nie zebrane zboże, chociaż żniwa już tuż, tuż. Szliśmy polną drogą. Oj, było było gorąco. I z górki piękny widok właśnie na Sforne Gacie: Kościół w Sfornych Gaciach i jezioro, które jest w okolicy. Tu już więcej ludzi, zobaczcie, nie jest tak cicho jak u nas. Dużo ludzi korzysta właśnie z plaży. Ale to już jesteśmy w naszych Bożyszkowach. Tak wyglądały tam wieczory, również piękne zachody słońca. Tak samo jak w Starkowie. Tu również mogliśmy podziwiać przyrodę naprawdę cichutko. Tak wyglądały Wieczory. A ja oczywiście bawiłem Cześć, się moi jak kochani. dziecko. Witam Was bardzo serdecznie. Co u Was słychać? Jak się macie? Jak mi dał dzień? Ja dziś miałem dzień bardzo specjalny, ponieważ, ponieważ dzisiaj miała urodziny Ania i wykonałem dla niej bardzo trudny skok: Skok do wody Salto Mortal. To naprawdę niebezpieczny wyczyn. Ale udało mi się wszystko szczęśliwie i chciałbym Wam również pokazać jak to wyglądało. Dla nich wszystkiego najlepszego życzenia zdrowia, a dla Was pozdrowienia życzę Wam miłego wieczoru. Cześć, dobranoc, pa pa. Woda była naprawdę ciepła i to była wielka przyjemność móc się wygłupiać nad wodą, pływać, skakać do wody. Naprawdę wspaniała sprawa, a kiedy pływa się dużo, to człowiek robi się głodny, więc postanowiliśmy pewnego dnia rozpalić grilla i przyrządzić sobie kiełbaski z grilla. Tak to wygląda, ja jako kucharz, <grym> naprawdę smakowało. A po dobrym jedzeniu trzeba trochę poodpoczywać. Był hamak, w którym można było odpocząć. Oczywiście Joby bardzo chętnie leżała w hamaku. Ona jest mistrzem relaksu i od niej naprawdę uczę się jak się relaksować. Cześć moi drodzy, witajcie, witam was bardzo serdecznie. Jest wieczór, siedzę sobie nad jeziorem Bożyszkowskim i chciałbym wam pokazać jak tutaj jest przyjemnie, jak tutaj jest cicho i jak tu wszystko wygląda. Popatrzcie na jezioro Bożyszkowskie. Tak tutaj wygląda. Bardzo cicho i spokojnie. W zasadzie nie ma ludzi. Niestety nie mogę już bardziej przybliżyć, ale tam daleko jest wieża kościoła w Bożyszkowie. Być może jesteście w stanie to zobaczyć. A tutaj jest taka wyspa. O tutaj widzicie wyspę, na której pasą się owce. Niestety, teraz schowały się gdzieś w krzakach i ich nie widać. Pasą się tam owce przez cały dzień i przez całą noc są na dworzu na tej wyspie. Tak to wygląda. To jest drugi brzeg. Tam jest jakieś gospodarstwo. Ktoś tam mieszka. A tu, po drugiej stronie miejsca, gdzie ja jestem Ludzie mają swój biwak, swoje namioty. Swoje przyczepy z samochodami. I tam są cały dzień. Mieszkają tam, nocują tam i później są tam przez cały dzień. Muszę wam powiedzieć, że nie ma tu więcej ludzi dookoła. Jest jeszcze obóz harcerski. Yy, bardzo niedaleko tam, w tamtym lesie za mną. I... Koniec! Nie ma tu więcej ludzi. Jest bardzo przyjemnie i bardzo cicho. Trzymajcie się. To tyle na dziś. Do jutra. Pa, pa. Teraz pokażę wam okolice naszego jeziora. To był, tak jak już wam mówiłem, czas żniw, czyli zbierania zboża z pól. I zaraz zobaczycie kombajn. Kombajn, który zbierał zboże. Pewnego dnia wszystkie kombajny w okolicy wyszły, żeby zbierać zboże. I to jest właśnie jeden z nich. Wieczorem trochę hałasowały, ale to nie przeszkadzało zbyt wiele. Tak to wyglądało i widok na jezioro z drugiej strony. My mieszkaliśmy po drugiej stronie jeziora, więc postanowiliśmy zobaczyć, jak wygląda jezioro z tamtej strony. A to psy, które, o których już wam mówiłem. Dwa przyjazne, takie biszkoptowe psy. Jobbi się ich nie bała, naprawdę sympatyczne pieski. Podobno nie miały właściciela i chodziły sobie luzem, chodziły gdzie chciały. Można było je spotkać w okolicy. Kto dawał im jeść? Różni ludzie. Gdzie spały? Nie wiem. A to właśnie jezioro wieczorem, cicho i spokojnie, kolejny zachód słońca. Widzieliście już nasze jezioro, bardzo spokojne, a to przykład jeziora, nad którym jest dużo turystów. Tak to wygląda, miejscowość harzyszkowy, niedaleko Chojnic. Tutaj mamy port, tutaj mamy dużo, dużo turystów. Nie jest tak już spokojnie jak... Nad jeziorem, nad którym mieszkaliśmy, nad jeziorem Bożyszkowskim. Dużo łódek, dużo turystów. Mniej więcej tak wygląda, jeśli pojedziecie na Mazury. Tak wyglądają um, podobnie jeziora Mazurskie, duże jeziora Mazurskie. Dużo łódek, dużo ludzi, którzy pływają na żaglówkach. I jedziemy do Chojnic. Jesteśmy w Chojnicach. To miasteczko nam się bardzo, bardzo spodobało. Naprawdę dużo zabytków. Ratusz, zobaczcie. Tak wygląda. Bardzo kolorowe kamieniczki. Bardzo przyjemnie. Naprawdę wspaniała fontanna. I naprawdę bardzo przyjemne miasteczko. Chojnice. Jeśli będziecie w okolicy, to polecam zobaczyć. Naprawdę warto. Spróbowaliśmy lodów z takiego dziwnego autobusu, mm, bardzo smaczne. Polecam to w okolicy rynku, ręcznie robione. A to jedna z bram, które kiedyś prowadziły do miasta. Taka dziwna metalowa krowa, to chyba byk. Można było zajrzeć do wnętrza. Nie, nie wiem, nie wiem dlaczego tam stała, co ona tam robiła. I wejście bramą do miasta, na Stare Miasto. Tak kiedyś wchodziło się właśnie do Chojnic. Jeszcze raz rynek. Kolorowe kamieniczki. Bardzo sympatycznie. Ratusz miejski. Tak to wyglądało. Stary kościół, stare kamienne uliczki. I wracamy już do naszego miejsca. Troszeczkę w mieście, ale jednak woleliśmy wrócić do naszego spokojnego miejsca. A to okoliczne pola, rolnicy zbierają właśnie zboże. Tak jak mówiłem, czas żniw, dużo, dużo ciągników. Trzeba uważać. I zobaczcie, jeszcze raz, wjeżdżamy do Warszawy. U nas zupełnie ciszej, spokojniej, dużo owadów, spokój, cisza. Naprawdę, naprawdę wspaniale. To jest to, czego brakuje mi tutaj w Warszawie. Spokoju, ciszy, zapachu jeziora. Naprawdę wspaniała sprawa. Już tęsknię za tym miejscem. Chociaż minęło dopiero kilka dni. Cześć moi drodzy. Dzisiaj witam was bardzo wcześnie rano. Będę mówił po cichu, bo jest bardzo wcześnie. Nie ma jeszcze piątej, ale wstałem specjalnie tak wcześnie, żeby pokazać wam wschód słońca. Właśnie teraz jesteśmy bardzo blisko wschodu słońca. Za chwilę. Słońce wyjdzie znad horyzontu. Zobaczcie jak to wygląda. Bardzo pięknie, prawda? Poczekam jeszcze chwilę i pokażę Wam jak schodzi słońce. Trzymajcie się, białego dnia. Kochani, już się pokazało, już jest, już jest słoneczko na naszym niebie. Przy okazji chciałbym zaprosić was do klubu VIP Tam pokażę wam dłuższy filmik z tego wschodu słońca Naprawdę przepiękna rzecz Cześć moi drodzy Witajcie wieczorem To już ostatni mój wieczór tutaj na wakacjach Wracamy do Warszawy I chciałbym już z wami pożegnać się tutaj z wakacyjnymi wideo nie widzicie mnie teraz, bo jest tu całkiem ciemno i nie byłoby widać mojej twarzy, ale chciałbym wam pokazać jak tutaj jest wieczorem, jak tutaj jest w nocy i zrobiłem dla was to zdjęcie. Trzymajcie się. Dobranoc, papa. Niestety, wszystko kiedy się kończy, a najszybciej kończy się to, co dobre. I tak również skończył się nasz pobyt, nasz urlop. Wracamy do Warszawy. Dlaczego oni robią te guziki tak daleko? Nigdy nie mogę nacisnąć wygodnie. Tak kończy się nasza. Wyprawa, nasz urlop, nasze wakacje Wracamy już do Warszawy I cóż Muszę z Wabi się pożegnać Pożegnać się z wakacjami Ostatnie widoki pól Bo za chwilę będziemy już w zatłoczonej Warszawie Kochani, i tak wyglądały nasze wakacje w wielkim, wielkim skrócie. Dwa tygodnie w ciągu jednej godziny. Pół godziny w zeszłym tygodniu, w zeszłym podcaście. I pół godziny teraz. Mam nadzieję, że podobało wam się i że będzie to dla was przydatne, że nauczycie się z tego trochę zwrotów nowych. I zobaczycie jak wygląda chociaż mały fragment Polski. Myślę, że to będzie bardzo ciekawe, że to było bardzo ciekawe dla Was. Zobaczymy gdzie pojedziemy w przyszłym roku, no ale to jeszcze bardzo, bardzo daleka przyszłość. Hmm, dopiero za rok następne wakacje. A gdzie wy byliście w, w czasie wakacji? Napiszcie, albo nawet możecie przysłać jakieś zdjęcia, jakieś nagrania. Pokażcie, gdzie byliście. Jestem bardzo ciekawy. Wiem, że niektórzy z was wybierają się do Polski, niektórzy do Grecji, do Turcji. W wielu, wielu kierunkach jeździcie. To bardzo ciekawe. Tyle osób słucha podcastu i każdy wyjeżdża w inne miejsce. Każdy ma różne doświadczenia, ale wielu z was przyjedzie tutaj do Polski i będziecie mieli okazję mówić po polsku. Bardzo dobrze. Bardzo dobra okazja, żeby trenować język polski. I teraz chciałbym, żebyśmy posłuchali nagrania od Frances, która mieszka ze swoim mężem w Polsce. Frances jest Brytyjką. I również ma świetny polski akcent. Bardzo dobrze. Jestem pod wielkim wrażeniem nagrania od Frances i od Kelsey. Obie dziewczyny doskonale mówią po polsku. Posłuchajmy, co powiedziała Frances. Okej, okay, wszystko gotowe i możemy posłuchać, co powiedziała Frances. Cześć, Piotr. Wreszcie pisam do Ciebie. To nie jest łatwe, ale mm. powiedziałeś zawsze, że musimy spróbować. Mam na imię Francis i mój mąż ma na imię Stefan. Jak wiele pary mój mąż jest Polakiem i jestem Angielką. Mieszkamy w Polsce już dwa lata. Mieszkamy dokładnie gdzie dom Stefana był. Był opuszczony, ponieważ potrzebowaliśmy budować od początku. Teraz nie jest zakończył, ale bardzo podoba mi się. Jesteśmy zupełnie szczęśliwi w ogóle w Polsce i szczególnie w naszym domku. Niestety Stefan jest nałogowiecem, wiadomośćowym i telewizor gra cały dzień. Mimo to jest niezwykle interesującego dla mnie, ja muszę słychać i powoli, powoli uczy się. Uczy się o polskiej polityce, jak również o języka polskiego. Lubię czytać o historii polskiego i lubię Twój teksty i nagranie na realpolish.com Piotr musi Ci dziękować serdecznie dla wszystko. Robisz dla nas Twój studenci, jak tak dużo Twój pracy, żeby nas pomóc jest skuteczne myślenie i bardzo hojne. Mam nadzieję, że ta granie jest jasne. Dziękuję jeszcze raz za pomoc dla nas. Papa. Pa. Dzięki, wszystko oczywiście jest całkowicie jasne. Trochę się przestraszyłem, kiedy Frances powiedziała, że jej mąż jest nałogowcem, dzięki Frances, ale to nie o ten nauk chodziło, który przyszedł mi do głowy, jest nałogowcem w oglądaniu telewizji i wiadomości. Doskonale, świetnie sobie poradziłaś Gratuluję Ci, bardzo, bardzo dobrze mówisz po polsku Bardzo się cieszę, że mogę Ci pomagać w języku polskim Kochani, zapraszam Was do przysyłania nagrań Zapraszam Was do słuchania podcastów, do czytania Jeśli mało Wam będzie podcastów To zapraszam również do klubu VIP tam możecie oglądać filmiki, fragmenty, fragmenty programów telewizyjnych, czytam wam książki, opowi opowiadam wam o swoich wycieczkach. Tam również znajdziecie archiwum webinarów, które dla was robię. Zapraszam was bardzo serdecznie do korzystania z tego wszystkiego. Im więcej słuchacie, im więcej czytacie, tym Więcej zostaje w waszych głowach. Pamiętajcie, nic na siłę, nie ma sensu czytać listy słów, uczyć się tego na pamięć, uczyć się na pamięć gramatyki. To wszystko mm, wydaje się, że daje rezultat, ale na bardzo krótko. Niestety po kilku dniach wszystko się zapomina i... Wszystkie słówka, których uczycie się i które nie są powiązane ze sobą, nie są używane w zdaniach, później nie mają dla was żadnego znaczenia. To po prostu czyste dźwięki, nic więcej. Dlatego trzeba uczyć się z kontekstu, trzeba uczyć się z historii, trzeba uczyć się całymi zdaniami. Hmm, można zapamiętywać, uczyć się na pamięć krótkich historyjek na przykład. Jeśli uczycie się na pamięć krótkiej historyjki, ale rozumiecie ją doskonale, ważne jest, żeby rozumieć to, co się mówi, to wtedy owszem, w czasie rozmowy możecie używać nawet e, fragmentów pewnych wyrażeń, fragmentów zdań w e, w czasie rozmowy to przychodzi później do głowy, jeśli dobrze się pamięta Ale tylko pod warunkiem, jeśli dobrze rozumiecie historyjkę, którą uczycie się, której uczycie się na pamięć W innym przypadku raczej nie polecam uczenia się listy słów na pamięć To naprawdę nie daje rezultatów a jak sami widzicie, można dojść naprawdę do wspaniałych rezultatów, do wspaniałego poziomu, tak jak Kelsey i Frances. One mówią doskonale po polsku. Jestem pod wielkim wrażeniem, powtarzam jeszcze raz. Kochani, to tyle na dziś. Żegnam się już z Wami i zapraszam na kolejne podcasty. Dziękuję Wam bardzo serdecznie. Bez Was to wszystko nie miałoby sensu. Powtarzam to jeszcze raz. To wszystko jest tylko dzięki Wam. Kochani, dziękuję Wam bardzo serdecznie. Miałem tu jakieś kłopoty. Przed chwilą wyłączyła się kamera i mm, mówiłem, wszystko uciekło. Także powtarzam jeszcze raz. Bez Was to wszystko nie ma sensu. Dziękuję Wam bardzo serdecznie. Dziękuję za to, że jesteście, że dopingujecie mnie do pracy, że mam komu pomagać. To wielka dla mnie satysfakcja, że mogę Wam pomagać w nauce języka polskiego. Dzięki, dzięki, dzięki. Jeszcze raz dziękuję bardzo i zapraszam na nasze kolejne spotkania. To wszystko na dziś. Zapraszam następnym razem. Pa, pa. był podcast Real Polish. No więcej informacji zapraszam na realpolish.pl